No tak sądziłem, że uda mi się zacząć z pełnymi odgłosami ruchliwej ulicy, którą miałem iść do sklepu, jednak tam było zbyt głośno, musiałem skręcić w inną przecznicę i na tym drogi do sklepu do sklepu, żeby kupić batonika zwykłego, jednego małego batonika który będzie prezentem dla Dawida, prezentem urodzinowym. Dość skromny prezencik, ale no, jaki kolega, taki prezent. Co się będziemy wysilać na jakiś ambitniejszy upominek, prawda? Nie ma sensu. E, Dawidzie, mam nadzieję, że to słuchasz. Nagrywam ten, ten w ten sposób właśnie specjalnie dla Ciebie na no, jakieś trzy... 4 godziny zanim się zobaczymy eee, a co z resztą osób które tego słuchają, co z wami drodzy słuchacze no was zapraszam na odcinek na rozmowę z Jaśkiem posłuchajcie nie wymaga to chyba większego komentarza Z tej strony Dawid. To jest inny koncept. Dzisiaj będzie odcinek, ciekawa rozmowa. Nie wiem, posłuchajcie. Znalazłem widelec w kieszeni. Widelec jest plastikowy. Ostatnio, jak się bawiłem takim widelcem, zrobiłem z niego włócznie dla myszy. Tylko myszy nie mam, żeby ich władała to. Ucznie, po prostu złamałem na pół. Aha. Z jakiegoś fast fooda, z jakiejś budki z fast fooda i pewnie. Ale no. e, hmm. opowiadałeś hmm. O, o, o, o... O takich, o krótkim o dialogu. O opowiadaniu, wygłaszaniu swoich tekstów. Tak. Udało mi się w teatrze u Panią y, Ziute Zającównę przekonać, aby mi tamto, no pozwoliła to wygłosić ten taki mój krótki dialog. Czy tu Jak przesunę to do ciebie troszkę? No. więc Teraz lepiej. I, nie wiem, czy się pomylę, ale zobaczymy. Brzmiało mniej więcej tak. Excuse moi! Proszę. Przepraszam, czy mogę przejść? Przejścia nie ma. Ale mi zależy na czasie. Można jedynie wyjść. Jak to? Przejścia bez wyjścia nie ma. Proszę pana, proszę się pospieszyć. Mówię panu, że można jedynie wyjść. Chwileczkę. Zastanowię się. Proszę pana. Proszę pana. Proszę pana. Patrzcie, no. Umarł. I to był taki pierwszy, taki już... I to wygłosiłeś w zatłoczonym holu, tak? Z tego co rozumiem. Tak, no ludzie czekali na spektakl, ja sobie tam przyszedłem, sobie przyszedłem z krzesłem i tam zacząłem tak coś mówić. Ktoś w ogóle zwrócił na Ciebie uwagę? No, po chwili tak. <głos> po <głos> chwili tak, bo ja tam za, starałem, no skakałem po schodach, po barierce, także no tak starałem się, żeby żywe było. Nie wiem, jak to, jak to wyszło oryginalnie, bo każdy z moich znajomych zawsze przychodzi na jakiś tam spektakl, który mamy yy, tam na kanoniczej i yy, i tym razem, i zawsze się wszyscy spóźniali i nikt nie mógł powiedzieć jak to wyszło tak naprawdę, tak yy, jako, jako znajomy nie wiem, czy pewnie pomyliłem tam wszystko, ale nie, ale fajnie, więcej formy. o to chodziło no. nie wiem, krótkie formy są wesołe On no są wesołe tak, no. No krótkie dialogi, ale sam jeden to wygłaszałeś, trzeba było zagrać dwie postacie, no. tylko głosem no. z no. jaźni jaźni Więc... e, bo o co w ogóle chodzi? Mm -mm. E, tak się zobaczyliśmy kiedy to było? tydzień temu, jakoś mniej więcej mniej więcej tydzień temu e, odnośnie potencjalnej współpracy przy produkcji słuchawisk, wielkich Produkcji, którymi zdobędziemy miliony <grym> i dolarów, i euro i wszystkich walut świata Zostaniemy znani Tak, pomnik ze Spiżu, albo bardziej z, no, z, z głosu zbudowany <grym> Z bitów Z bitów? Z bitów o, A propos z bitów, bitów tego Ci nie powiedziałem Czasem też beatboxuję, ale to już I, Nie wiem, czy tutaj taki jest lokal No chyba nie bardzo. Nie, ale, ale też lubię. Kiedyś możemy spróbować. Bo to jest zawsze ale mi się b... kojarzy ze słowem beat, beatbox. No, e, ale w trakcie rozmowy okazało się, powiedziałeś, że tam troszkę się bawisz w aktorstwo, tak z pasji no z pasji z przypadku właśnie z pasji, z przypadku. nie to mi się strasznie spodobało jak być może pamiętasz moja hmm. przeurocza współlokatorka zaczepiła cię i zapytała czym się zajmujesz w życiu a ty, hmm. ty zacząłeś od powiedzenia jej, że jeździsz na rowerze to <trym> rewelacyjne kupiłeś ją, ty niesamowicie to jest osoba, która autentycznie nie lubi ludzi Naprawdę. a ty ją kupiłeś od, no, od, od pierwszego zdania wypowiedzianego coś niesamowitego ale bo ona też takie ciekawe pytanie zadała, czym się zajmujesz w życiu no. chciałem streścić rower mi przyszedł pierwszy nie, to te też bym próbował zresztą nieraz półwem jak słyszałem co coś podobnego kim jesteś, takie pytanie no. czy coś słyszy, jest kim jesteś, no też zawsze próbuję jakoś nietypowo zacząć nou, Dit is No co no Większość oczekuje odpowiedzi typu y, jestem kierowcą autobusa albo jestem studentem albo jestem gejem y, a, a można powiedzieć chociażby jestem podcasterem i tutaj od razu, o, zaskoczenie, kto to jest podcaster? Mm -hmm. No, to już jest bardzo... No i też do tego dodać, że y, jestem człowiekiem, który je jabłko, które zapewne jest zatrute, <śmiech> więc będziesz mi musiał ratować człowieka, którym się mnie o to zapytałeś za też z na zegarek, którego nie mam niestety, Teraz. Mm. No i taka dziwna. No taka konsternacja następuje. No, no, no, no, no, no właśnie. Jak czekam aż trucizna zacznie działać. Raz tak zarobiłem. O! A czyli to już jest tylko sprawdzone w... jakby. Znaczy, no tak, tak. Na, na, na, żywy, na żywym przykładzie. A, aczkolwiek niezbyt wyszło, no bo y, to się tylko spotkało z takim jakimś zdziwieniem i.. takim takim, takim aha. Mm -hmm. To już coś, nie No była i na tyle rozmowy. Właśnie spodziewałem się czegoś bardziej żywego. Ale mm. e, opowiadałeś mi ostatnio, jak tam cię troszkę odprowadzałem na próbę. Mm -hmm. oh. e, opowiadałeś mi o tej swojej pasji, jaką jest aktorstwo, powtórz to teraz. Nagrywaj. Nie wiem, no tak to, jest, to Pasja aktorstwa to nie nie była na początku pasją. Nawet nie wiedziałem, że istnieje. Nawet nie chodziłem do teatru. Nawet nie oglądałem filmów dużo. I trafiła mnie jak pieron jasny, kiedy to kończyłem, kończyłem liceum, maturę miałem, no i, no i trzeba było się uczyć do matury. No i jak to bywa przy nauce, to się zawsze robi co innego, tylko się nie uczy. No i odkryłem, aha, bo to moim takim takim zawsze wzorem, była koleżanka, pozdrawiam Natalia, która, która chodziła od pierwszej liceum zawsze na te konkursy recytatorskie. No i tak mnie zawsze fascynowała tym, że ona tam chodzi na te konkursy. W trzeciej klasie się zdecydowałem. Bardzo mi głupio było, że ja się dostałem, ona nie. I tak się podostawałem, podostawałem, w końcu finał. I w finale konkursu recytatorskiego trzeba było, można było się wpisać na współpracę z panią Ziutą Zającówną i z tej okazji był taki spektakl z okazji 70-lecia Teatru Rapsodycznego, czyli tego, w którym Jan Paweł II występował, ten Mieczysław, ten znany, sztuka żywego słowa napisał w każdym razie, znany Mieczysław Kotlarczyk o, Kotlarczyk, Kotlarczyk, mistrz słowa no i, i, i z okazji 70-lecia Teatru Rapsodycznego wystąpiliśmy było nas 12 osób i grupa się nagle zredukowała do 5 osób z którymi później Ziuta Zającówna tam współpracowała i występowaliśmy w teatralnych parkach organizowanych przez nią Bardzo to dobra była przygoda, bo mogliśmy zobaczyć, jak profesjonalni aktorzy działają i jak się zachowują bardzo śmiesznie czasem. Co bo... to są te teatralne Parki? Warsztaty jakieś? A nie, to, to już to są spektakle organizowane tak. przez nią. Na kanoniczej jeden w Teatrze Zależnym. A z Źiódą mieliśmy wcześniej parę też takich warsztatów z oddechem, emisja głosu, postawa ciała, bardzo, bardzo fascynujące. Ona tak mi się skojarzyła wtedy z taką szamanką, taką. <laughs> Naprawdę, bardzo zafascynowany. No i no i właśnie, tak, to z człowieka zielonego o teatrze nagle nagle wpadam w grupę, gdzie już oni tam się chyba zajmowali, mi się wydawało, te 12 osób. Tak, przez przypadek. Teatr, bardzo przez przypadek. No, ale teatr mi się spodobał z tego względu, że to taka jest synestezja sztuk. I tam można tańczyć. I można śpiewać, i się ruszać. I to głos jest. I to. No, tyle rzeczy, które mnie fascynowało wcześniej, czyli Anie uwielbiałem tańczyć. Yy, a czyli głosem się nie zajmowałem. To nie wiem skąd to tak. Ale muzyka mnie cieszyła. No i teatr jak A, fotografia. Fotografia była wcześniej główną pasją. No a scena jest jakby taką fotografią, tylko taką. Karek Pottera, trochę no, ruchomą. No i tak to się wydarzyło. Teatralne Hyde Parki. Przez cały tamten rok mogłem uczestniczyć, tam jakieś tam poboczne role. Raz nawet piwo roznosiłem, raczej byłem kelnerem. To było takie ciekawe, bo chyba teatralny Hyde Park ma taką formę właśnie Hyde Parku, że bardzo do ludzi, że na przykład wyjdzie tutaj chłop z piwem i zacznie rozdawać publiczności, bo piją wszyscy na, na scenie piwo. No i tak, żeby żywo włączyć. Wielu znajomym się podobało. Najciekawszy komentarz mojego kolegi, który, który nie chodził w ogóle do teatru, to był tak tym zafascynowany, że chciał przychodzić jeszcze i jeszcze. Co prawda dostał piwo, a on chyba <śmiech> lubi piwo. <śmiech> ale, no, ale, ale był tak, bardzo za... za, za, tym, za zainteresowany teatrem. No i tak, ten teatr mnie sam ciągnie. Teraz dzięki temu można było poznać inne, oso inne osoby i inne osoby i taki łańcuch znajomości zaczął się ciągnąć, oczko do oczka, tego łańcucha. No i teraz zaczynam kształtować wokal, co idzie może mozolnie, a może nie. Nie mi oceniać, ale od pół roku się uczę śpiewać. No i tak to jak to przypadek, z czasem tak naprawdę nie wiem, co ja bym mógł robić w liceum. Studiuję turystykę i rekreację. Już nie, ale studiowałem. Bardzo ciekawe, rozbija się kamienie yy, i mówi się, jaki to kamień. Nie wiem, jak to można w turystyce zastosować. Nie wiem, ale ciekawe. I tak o to, o to można czasem yy, Zapraszam, jak będę coś występował, jeszcze na razie nie występuję, dużo, ale dużo też moich znajomych występuje, się tam wybiło po innych teatrach. Bardzo to jest ciekawy świat, ale niełatwy. Nie wiem, bo mówiłeś, że yy, przerwałeś studia, żeby tak na 2-3 lata rzucić się do aktorstwa i spróbować, czy jest to coś warte jako takie główne zajęcie a nie no. tylko dodatek hobbystyczny No brzmi to może tak trochę... tak. Nie no, ale jak to realizujesz? Jak wygląda mm. to wrzucanie się na głęboką wodę? Odprowadzałem Cię ostatnio na jakąś próbę Aha. Co to była za próba? To była próba w szkole Farawka na Małym Rynku do której się zaraz zapisałem Szkoła wokalno-aktorska pod... No i zajmujemy się tym, że śpiewamy ćwiczymy swój warsztat aktorski a pod koniec tego roku będziemy mieć musical oh. w Rotundzie O. No, Takie, nie wiem jak to będzie, bardzo zdolni ludzie tam są, nie mówię o sobie, ale tam inni bardzo dobre wokale, naprawdę, nie sądziłem, że tak ludzie normalnie śpiewają, oprócz tych, co w Radzie słyszę. Sam też jesteś z okolicy Zakopanego. Nie? Tak. tak, z kościeliska No, no. I też, też rzucałeś ostatnio różnymi nazwami, wiem, czy tam różnymi anegdotami z warsztatów z około, w... około aktorskich A, warsztaty się, że... w Witkacym Teatrze Możliwe, nie pamiętam szedłów czy... Oj, mamy w zakopanym takich po prostu taki, to jest, to jest to dla mnie teatr Shaolin to jest teatr właśnie teatr, który wykształcił się w, no to mi się od razu rzuca porównanie z takimi mnichami, bo oni są w górach, jako jedyny teatr pod Tatrami i wykształcili swój tak inny tak inny styl gry i styl warsztatów, że tylko mnisi szaolin, no, mi się rzucili yy, tak w skojarzenie, bo tutaj w Krakowie jest ich dużo teatrów, mieszają się w jednym garze, to też dobrze, ale tam mamy swój teatr taki zakopiański. I tam wykładają taką filozofię yy, gry, z którą się nie spotkałem na innych warsztatach. Tam yy, na przykład słynny Andrzej Bienias na początku powiedział nam, żebyśmy chodzili do przodu i do tyłu a kiedy powiedział stop to każdy po prostu poleciał sobie na, na twarz bo, bo każdy chodzi tak po skosie, tak jakby leciał jak Usain Bolt przez te wszystkie płotki tam, czy nie, nie przez płotki ale przez te, przez te pola, lasy i, i każdy się yy, tam po... no i to jest że od, od najmniejszego gestu od naj, najmniejszego Mm, od stabilnego położenia ciała wszystko zależy a jest najlepsza tam y, pani, Dorota Ficoń ona jest dla mnie już, jak źródła zajęcówna mi się skojarzyła z taką y, z szamanką, to ona mi się kojarzy w ogóle z, z y, nie wiem, no, w pozytywnym tego słowa znaczeniu y, czarownicą, bo ona jest, tak gra i, i, i tak się wczuwa Ona igra, a potem przestaje. Pokazuje nam, żeby coś zrobić, a potem odpuszcza. I to jest największa magia, dlatego warto chodzić na takie warsztaty. Bo warsztat, w warsztatach widzi się aktora, który pstryka palcem, zamienia się w tą postać. Pstryka palcem, wychodzi. I może to nie przychodzi im łatwo, ale to robią z takiej łatwości. I, I to się dzieje na oczach tych warsztatowiczów. To jest yy, najlepsze, że, że to można zobaczyć. No i w Zakopanem mieliśmy taki, taki teatr, mamy teatr, rozbudował się i on jest, no, za, no polecam, w każdym razie. Orientujesz się, czy, czy istnieje coś takiego w ogóle jak no. amatorskie teatry? Nie dalej jak wczoraj, <śmiech> słuchałem audycji tam w jednym podcaście, no, czy tam, tam, audycji radiowej retransmitowanej jako podcast, mm -hmm. e, m, gdzie wypowiadał się m, aktor, który tam prowadzi swój biznes no i występuje w takich, ak, w takich e, teatrach, czy tam prowadził takie teatry półamatorskie, takie, a, takie mm. e, teatry, hmm, jakby to powiedzieć... Pompistyczne? Czy... Takie... E, niepaństwowe, takie, takie prywatne Aha, czy no. tam zależne od jakiejś organizacji, czyli takie łączące i pasjonatów i profesjonalistów. No, no ale, ale nie dosłuchałem właściwie, czy tam on nie poruszył tego tematu, czy coś takiego jest dość popularne, orientujesz się w tym, łatwo się jest wkręcić. Taki teatr? Nie? To do mnie pytanie tak. Bo ja, bardzo, bo ja, jestem, bo ja jestem bardziej szczęściarzem w, tym, w, tym, w, tym, w tej dziedzinie, że wszystko przez jakieś dziwne zrządzenie losu tak się złożyło, że tą dziedziną się zajmuję i nie wiem, ale wiem, że jest sporo takich. No bo jest sporo teatrów, tylko że to są takie teatry, które na stałe łączą w sobie 5 do 10 osób takich małych, małych teatrów więc jest, jest sporo co jeżdżą mm -hmm. jeżdżą od miasta do miasta no i coś wystawiają a, no, w, tak, no. czy to w domach kultury nawet czy, czy, czy na większych e, scenach a no takich teatrów jest sporo czy to bo one albo się w domu kultury czyli, czyli młodzież która się tym fascynuje czy to o, o takich mi chodzi o ludzi którzy się utrzymują Aha. Czyli staram się utrzymywać tak, przy okazji jakiejś innej pracy. Nie wiem, tak mnie to zainteresowało właśnie wczoraj. No to było życie już typowo ze swojej pasji, z podcastingiem. No, e, ciężko, ciężko żyć e, z podcastingu. E, I żeby jednocześnie to dalej była pasja, żeby, żeby nie mieć sponsora jakiegoś, którego trzeba reklamować. Mm -hmm. Tylko jeden człowiek w Polsce tego próbował. Wyjechał do Anglii. <głos> no to... No. Płeta ładna. <głos> e, no ale... Ale no... Ale no aktorstwo. No, to jest jednak, no jak wchodzisz o. w jedną rolę. Uczysz się y, jednej roli, czy tam jakichś dwóch, dwóch ról, nie wiem, czy więcej dałoby się ogarnąć tak na raz, no i przez pół roku przed, y, no, przedstawiasz tam, jedną sztukę, wystawiasz. Mm -hmm. nie, nie jest tak to działa. No zastanawiałem. Jakie to ma prawo bytu? Bo tak normalne teatry mhm. państwowe, byłem państwowe, to są dofinansowywane przez państwo. Tak. Mało który teatr jest w stanie się utrzymać sam. Jeszcze sporo krzyczą też przy okazji no, warszawskie ostatnio, w tamtym roku głośna akcja warszawskich teatrów Protest. To się już robi takie nieprzyjemne w pewnym momencie. Mhm to jest w ogóle bardzo, ja, ja się bardzo boję, jako ja ostatnio sobie tak nieskromnie nie powiedziawszy, bo ja nic jeszcze w tej dziedzinie tak nie, nie zaznaczyłem, ale no i nie wiem, czy kiedyś się to uda, ale w każdym razie wyobraziłem tak hipotetycznie siebie, że będę kiedyś z tego się utrzymywał. I to jest, to mnie strasznie przeraziło, że będę bardzo przeraziło, że będę mm, musiał się z tego utrzymać, że czasem Że to jest teraz, teraz pasją. A później ta pasja może się zamienić w pracę, a praca y, wymaga czasem, czasem wyrzeczeń. I w tym momencie pasja stanie się czymś, przy, czymś przymusem. No i tego się obawiam, ale, ale pociesza mnie właśnie Dorota Ficoń, czarownica pani, no, no, no. która mówi, że to jest wszystko to, że to jest że ona w życiu nie powiedziała, że jak idzie do teatru, że idzie do pracy. To, mnie... to fascynuje. Czy da się tak. Wiem, o czym mówisz. Czasem ym, ktoś się hmm. mnie pyta, czy nie myślałem, czy nie myślę o pracy w radiu. Hmm. No skoro to lubię bawić się w podcasty. No właśnie, a Radio no, to... 17? Nie odpisali. Ha, nie. Muszę się tam chyba wbić. Z... Nie, wyważę drzwi, wejdę w trakcie audycji. Zapytaj się, co i jak. Ale, ale na pytanie, czy, czy bym chciał w Radzie pracować, no to odpowiadam, że nie myślałem o tym, że na, na razie spełniam się poprzez podcasty. Staram się spełnić po, po, poprzez podcasty albo ewentualnie jak czegoś ben, będę yy, chciał tak na żywo, no to żaden problem, poprosić kogoś, kto prowadzi swoje małe, absolutnie małe, niezależne radio mm. internetowe, którego nikt nie słucha, czy tam słuchać 10 osób, mm -hmm. yy, poprosić o godzinkę w tygodniu. No i to nie jest jakiś problem, żebym taką godzinkę w tygodniu dostał na prowadzenie audycji. No i jest, jest tych rad radii sporo. Nawet jak szukałem tych słuchowisk wtedy na Gumtree, co, co znalazłem Twoje ogłoszenie. To, to jest też ciekawa sprawa. Nie ma, że przeznaczenie. No. O ile wypadnie to jest bo ja mam, ja mam ochotę, żeby produkować słuchowiska takie ambitniejsze. Nie krótkie formy, jakie czasem możecie usłyszeć w moim podcaście, ale, ale takie słuchowiska no, z przytupem, z rozmachem. Długie, z podziałem na role, z tłem dźwiękowym, z muzyką. No jestem w stanie to zrobić w jakości nieodbiegającej za bardzo od jakości produkcji radiowych. Tylko poczęła mi do tego współtowarzyszy jakiś. No i przede wszystkim tekstu. A może ktoś ze słuchaczy będzie mieć tekst. Jak ktoś ma jakiś tekst, jakieś opowiadanko, scenariusz, cokolwiek dłuższego albo też krótszego, albo chciałby napisać, no to, to proszę o kontakt jak najbardziej. E, nie pomyślałem, żeby to ogłosić w podcaście. Ale <laughs> fail. A no. Napisałem ogłoszenie na Gumtree. E, po raz kolejny to się pojawia w moim podcaście, ten serwis, serwis z ogłoszeniami. Napisałem tam ogłoszenie, że hej, jak y, masz ochotę na słuchowisko, na zrobienie słuchowiska, masz jakiś tekst swój, y, bo chciałbyś się udzielić y, głosowo, no to napisz do mnie, może razem coś stworzymy. No i teraz y, to ogłoszenie wiesiało i twoja część historii. Przychodzę do domu, włączam komputer, wpisuję słuchowiska, nagle jakaś chęć do mnie przyszła, aby znaleźć ludzi, którzy chcą zrobić słuchowiska. I chyba jedyne na całe gantry ogłoszenie było kogoś z Krakowa, no po prostu myślałem, że będę płakał ze szczęścia, no ale napisałem maila do do właśnie Pawła, no i no i odpisał. <głos》> I tak się spotkaliśmy. Tak. tak. Skracając wszystko. I w każdym razie słuchowiska, właśnie ja uwielbiałem słuchać słuchowisk i też chciałem kiedyś w przyszłości dalekiej zrobić takie coś. Też miałem pomysł na, na takie pięciominutówki, czyli wiersze w różnych interpretacjach, ale stwierdziłem, no jak ktoś chce zrobić słuchowiska na tym country, bo najwięcej było ogłoszeń właśnie do tych internetowych radii. No, no ale z tym różnie było. No z tym różnie pewnie bywa. No i, I tak to się spotkaliśmy, no. chcąc zrobić słuchowisko. Być może, z, no może nie w tym tygodniu, może nie za tydzień, ale kiedyś usłyszycie słuchowisko, które będzie dzieckiem tego ogłoszenia. i, no i też innych moich poszukiwań. Mamy nadzieję, że dzieckiem takim nie, nie tym. Złotym dzieckiem. Złotym, nie jakimś małym, dożartym i płaczącym. No, ale A to w przyszłości. Przestał się na koniec. Jakoś, nie wiem, po powiedz coś, zakończ to nagranie w błysko błyskotny sposób. Pięknie, wszystkim dziękuję. Pozdrawiam. Z... E, jeszcze raz. To wytniemy, nie? Albo jak nie wytniemy, to jak nie macie nożnicek, to możecie się tam podrapać, nie? Pięknie wszystkim, dziękuję. satos, płatkanie, do... Pięknie się godało z Wami, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, bo to jest taki literacki język mi wchodzi. Dobrze było. Pozdrawiam, Jasiek Kardasiński z Krakowa właśnie, mówię, a mieszkam w zakopanym. Zapraszam. Na zakończenie stoknijmy się. Ale piękne przez I to by było na tyle. W następnym odcinku planuję relację, małą relację ze spotkania podcasterów. A na zakończenie, posłuchajcie fragmentu koncertu, na którym ostatnio byłem. Zespół Pritzol Band. Miałam dzień, lecz nie cieszę się,